Mateusza, rozdział dziewiętnasty. I stało się, gdy dokończył Jezus tych mów, że odszedł z Galilei i przyszedł w granice judzkie za Jordanu. I szły za nim tłumy ludu i tam ich uzdrawiał. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc mu, czy godzi się człowiekowi opuścić żonę swoją dla każdej przyczyny? A on odpowiadając, rzekł im – nie czytaliście, iż stworzyciel na początku mężczyzną i niewiastą uczynił ich? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i przyłączy się do żony swojej i będą dwoje jednym ciałem? A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Rzekli mu, czemuż tedy Mojżesz rozkazał dać list rozwodowy i opuścić ją? Rzekł im, Mojżesz dla zatwardziałości serca waszego Dopuścił wam opuszczać żony wasze Lecz z początku nie było tak Ale powiadam wam, ktokolwiek by opuścił żonę swoją Oprócz dla cudzołóstwa I inną by pojął, cudzołoży I kto by opuszczoną pojął, cudzołoży Rzekli mu uczniowie jego Jeśli taką jest sprawa męża z żoną Wtedy niedobrze jest żenić się. A on im rzekł, nie wszyscy pojmują te słowa, ale ci, którym to dano. Albowiem są trzebieńcy, którzy się tak z żywota matki narodzili. Są też trzebieńcy, którzy są przez ludzi wytrzebieni. Są też trzebieńcy, którzy się sami wytrzebili dla Królestwa Niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje. Wtedy przynoszono dzieci, aby na nie ręce wkładał i modlił się, ale uczniowie gromili je. Lecz Jezus rzekł, Dopuśćcie dzieci i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, albowiem takich jest królestwo niebieskie. I włożywszy na nie ręce, poszedł stamtąd. I oto jeden przystąpiwszy rzekł mu, Nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, abym miał żywot wieczny? Ale on mu rzekł, Czemu Mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Rzekł Mu, których? A Jezus rzekł, tych nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci Ojca Twego i Matkę i miłować będziesz bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu młodzieniec, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości swojej, czego mi jeszcze brakuje. Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj majątności swojej i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. I przyszedłszy tu, idź za mną. A gdy młodzieniec te słowa usłyszał, odszedł smutny, albowiem wiele miał majętności Jezus zaś rzekł uczniom swoim, Zaprawdę powiadam wam, że z trudnością bogaty wejdzie do Królestwa Niebieskiego. A nadto powiadam wam, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho gielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Co usłyszawszy uczniowie jego, zdumieli się bardzo mówiąc, któż wtedy może być zbawiony? A Jezus wejrzawszy na nich rzekł im, u ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, cóż za to mieć będziemy? A Jezus im rzekł, zaprawdę powiadam wam, iż wy, którzy za mną poszliście przy odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowiecz na tronie chwały swojej, usiądziecie i wy na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle weźmie i żywot wieczny odziedziczy. A wielu pierwszych będą ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.